Witajcie w 38 odcinku gatek. Jest to ostatni odcinek przed długim weekendem majowym. I wcale nie nawiązując tu do starożytnych cywilizacji powiemy o drewnianym samochodzie, później będzie o sprzeciwie wobec bicia dzieci, a na sam koniec o mrówkach z gruszką, czyli o potrawie z najlepszej restauracji. Zapraszam! Ma 71 lat i jest fanem Volkswagena Beetle, czyli tak zwanego Garbusa. Swoją miłość do tego modelu oddał w przebudowaniu, a dokładnie w obudowaniu swojego Volkswagena. Użył do tego celu 50 tysięcy części, które gromadził aż przez dwa lata. To jest spory kawał czasu. Bośniacki emeryt wybiera się chętnie ze swoją żoną właśnie takim samochodem. Jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda ten samochód, bo naprawdę jest w całości, oprócz świateł, kierownicy i wnętrza, jest obudowany drewnem. Jeżeli chcecie zobaczyć jak on wygląda, zapraszam na facebooka facebook.com slash osiemgatek, pod wpisem z tą audycją będzie można zobaczyć zdjęcia. Pod koniec kwietnia, czyli dokładnie w ostatnim jego dniu, jest obchodzony dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci. Został on zapoczątkowany przez taką organizację, którą po polsku by się czytało EPOCH. Jest to organizacja amerykańska i jej skrót y, pochodzi od całej długiej nazwy End Physical Punishment of Children, która została właśnie założona w 2006 roku. W Polsce Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci jest obchodzony po raz dwunasty, a już po raz czwarty, odkąd w Polsce jest wprowadzony zakaz bicia dzieci. Dokładnie on został wprowadzony 1 sierpnia 2010 roku. Normalnie nie odnoszę się do polityki w audycji, ale tutaj można wspomnieć nawet, no i wspomnę, o Marku Michalaku, czyli o rzeczniku praw dziecka, którego działania są dosyć widoczne. Po prostu coś robi dla dzieci. Mam nadzieję, że to nie jest tylko kreacja mediów. Co do pesymistycznych wiadomości związanych z tym całym zjawiskiem, to jest taka, że przyzwolenie na bicie dzieci utrzymuje się w naszym kraju na poziomie 60%, a 10% Polaków twierdzi, że gdyby widziało bicie dziecka, nie zareagowałoby powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy powiedzmy w autobusie, w komunikacji miejskiej, gdzie bądź, może na ulicy, widzimy jak mama się już denerwuje jakiegoś ma tam malucha i nagle po prostu go wali po yy, tyłku. I w tym momencie, powiedzcie mi, ile z was zareagowałoby. Ja myślę, że to jest dużo więcej niż te 10% tych osób, które by nic nie zrobiły, ponieważ zależy od tego, w jakim sposób my postrzegamy to bicie, bo jeżeli widzimy, że to jest w pewnym stopniu nieradzenie sobie z dzieckiem i po prostu wyraz frustracji tej matki, to na to przyzwalamy, ale gdybyśmy byli świadkami, tak było w ostatnim czasie w Polsce, że dziecko jest notorycznie bite, no to sąsiadka właśnie taką sprawę zgłosiła do służb nie wdając się już w szczegóły, dzisiaj mamy właśnie Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Warto też wspomnieć o kampanii wcześniej wymienionego RPD, czyli Rzecznika Praw Dziecka. Reaguj, masz prawo. Grzanki z jeżowca, mrówki z gruszką i armurzem, czy tatar wołowy... To są potrawy, które możemy zjeść w kopenhaskiej restauracji Noma, która w tym roku zdobyła po raz już czwarty uznanie jako najlepsza restauracja na świecie. Oceniali to dziennikarze, akurat głównie brytyjscy oraz znawcy kuchni z całego świata. Specjalnością tej restauracji jest kuchnia, nowoczesna kuchnia w sumie, skandynawska, a właścicielem jest 36-letni René Redzepi. W ubiegłym roku wygrała inna restauracja z Girony i ci, co oglądali Top Szefa na Polsacie, będą ją kojarzyli, bo tam jeden z uczestników wygrał właśnie staż w restauracji El Celler de Caneroka. I to była właśnie restauracja, która w poprzednim roku zdobyła uznanie jako jedna z najlepszych. W tym roku tytuł znowu przeszedł na kopenhaską Nome. I to na tyle w 38. odcinku gatek. Ja Wam życzę na weekend majowy pogody, jak najwyższej temperatury i oczywiście odpoczynku. A my wracamy z audycją w poniedziałek i wtedy też mam nadzieję, że się znowu usłyszymy. Trzymajcie się!